Jest siódma. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Donald Trump ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Iranem. O szczegóły zapytamy naszego korespondenta w regionie Bliskiego Wschodu. Jade Vance na ostatniej prostej kampanii poparł Wiktora Orbana. Wybory parlamentarne na Węgrzech w najbliższą niedzielę. Są zarzuty dla kobiety, która znieważyła obywatelki Ukrainy w Poznaniu. Monice B. grozi do pięciu lat więzienia. Wyrok na Iran odroczony. Prezydent Donald Trump, który kilkadziesiąt godzin temu groził władzą w Teheranie zagładą całej cywilizacji, krótko przed upływem ultimatu ogłosił zawieszenie broni. W zamian Iran miał zgodzić się na ponowne otwarcie cieśniny ormu. Wstrzymanie ognia ma trwać na początek dwa tygodnie. W tym czasie przeprowadzone zostaną rozmowy Stanów Zjednoczonych i Iranu. Ich gospodarzem będzie Pakistan, a podstawą dziesięciopunktowy plan pokojowy. Negocjacje mają rozpocząć się pojutrze. Stroną konfliktu na Bliskim Wschodzie jest też Izrael i tam teraz się przenosimy na miejsce. Tu jest nasz wysłannik Tomasz Sajewicz. Dzień dobry Tomku. Dzień dobry, witam Cię. Izrael popiera decyzję Trumpa o zawieszeniu broni, tak brzmi oficjalny komunikat izraelskich władz, ale jak słyszymy nie przestrzega wstrzymania ognia. Diabeł tkwi w szczegółach. To bardzo kruche zawieszenie broni obydwie strony. Iran i Stany Zjednoczone uważają, że odniosły sukces, ale każdy inaczej ten sukces rozumie. Największy sukces może jednak ogłosić Izrael, który wciąż ma prawo do atakowania pozycji Hezbollahu w Libanie, na czym premierowi Netanyahu najbardziej zależało. Izrael prowadzi lądową operację wojskowej tu, w południowej części Libanu. Przekonuje, że to dla bezpieczeństwa mieszkańców północnej części Izraela. A ONZ alarmuje, że z tamtych terenów już uciekło ponad milion osób. Tu, w północnej części Izraela. Zawieszenie broni z Iranem może niewiele zmienić, bo zamiast alarmów ostrzegających przed zagrożeniem z Iranu lub Hezbollahu, teraz będzie wiadomo, że to rakiety Hezbollahu wspieranego zresztą przez Iran. Tomasz Sajewicz z Izraela. Bardzo dziękujemy. Jednym z kluczowych postanowień rozejmu jest odblokowanie ciśniny Ormus, na co entuzjastycznie zareagowały rynki. Światowe media piszą o uldze i perspektywie ograniczenia, jeśli nawet nie zakończenia kryzysu energetycznego. Szczególnie widać to na rynku ropy przyznał w TVP Info Jakub Wiech, autor podcastu Elektryfikacja. Na razie, jeżeli chodzi o rynki, to one zareagowały z perspektywy konsumenta bardzo pozytywnie, bo na przykład cena ropy WTI, czyli tej ropy wydobywanej w Stanach Zjednoczonych, spadła o kilkanaście dolarów od momentu ogłoszenia tego rozejmu. Aktualnie cena ropy spadła do poziomu 94 dolarów. Jeszcze wczoraj przekraczała 110 dolarów za baryłkę. A o tym, jakie jeszcze mogą być efekty przełomu na Bliskim Wschodzie, porozmawiamy w jedynce. Naszym gościem o 7.15 będzie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Skatyna, w przeszłości szef polskiej dyplomacji.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 A wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się już w najbliższą niedzielę. Nie wiadomo jednak, czy wsparcie amerykańskiego przywódcy zmieni fatalne dla Orbana sondaże. Jego partia rządzi na Węgrzech nieprzerwanie od 16 lat. Anotowań notowań Fidesu nie poprawią też raczej doniesienia agencji Bloomberg. Viktor Orban miał w ubiegłym roku zapewniać Władimira Putina, że zrobi wszystko, by mu pomóc zakończyć wojnę na Ukrainie. Ujawniony raport ujawnia duży stopień zażyłości między obu politykami. To są Aktualności Jedynki. W nich zarzut stosowania przemocy oraz znieważenia i naruszenia ciała na tle ksenofobicznym dla Polki, która napadła na dwie Ukrainki. Do incydentu doszło w minioną sobotę w Poznaniu. Śledczy ustalili, że atak kobiety miał podłoże narodowościowe, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Podejrzana przyznała się do stawianego jej zarzutu. Złożyła obszerne wyjaśnienia, potwierdziła przebieg zdarzenia, potwierdziła również tło tego zdarzenia. Przedstawiła odmienną wersję, natomiast w zakresie tego, że została sprowokowana przez pokrzywdzone, Agresywnej kobiecie może grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Na razie prokurator zastosował wobec 35 radki dozór policyjny. A w aktualnościach jeszcze niebezpieczne zdarzenie z udziałem samolotu lecącego z Warszawy do Stambułu. Krótko po starcie w maszynę uderzył piorun. Nikomu nic się nie stało. Przekazał nam że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 A teraz informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Hokejści GKS Tychy zdobyli złote medale Mistrzostw Polski. W czwartym meczu finału Ekstraligi wygrali z GKS-em Katowice 7-2 i w rywalizacji do czterech zwycięstw triumfowali 4-0. Brąz dla Zagłębia Sosnowiec, lepszego w rywalizacji o trzecie miejsce od Unii Oświęcim. A dla Tyszan to siódmy w historii tytuł Mistrzów Polski. Za nami dwa pierwsze spotkania w ćwierćfinałach piłkarskich. Ligi Mistrzów. Real Madryt przegrał niespodziewanie przed własną publicznością z Bayernem Monachium 1 do 2, z kolei sportnik Lizbona uległ Arsenalowi London 0 do 1. Dziś dwa kolejne ćwierć Barcelona podejmie Atletico Madryt, a paris Saint Germain zmierzy się z Liverpoolem. Rewanże w przyszłym tygodniu.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 Cierpimy w plus lidze, cieszy dobre gra i postawienie solidnej kropki na D. A tak mecz podsumowuje przyjmujący Jastrzębskiego Węgla Michał Gierżot.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 a Karki BKS-u Bielsko-Biała wygrały przed własną publicznością z Dewelopresem Rzeszów 3-2 w drugim półfinale Tauron Ligi Kobiet. Decydujący mecz w Rzeszowie już w najbliższą sobotę. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Pogoda. Pochmurno i deszczowo będzie dziś w całym kraju. Dodatkowo na wschodzie i południu może pojawić się deszcze ze śniegiem, a w górach śnieg miejscami burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni na południu i północnym wschodzie przez 8-9 stopni w centrum, po 11 na krańcach zachodnich, ale odczuwalna będzie o wiele niższa to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie cały czas rośnie. Na barometrach w Warszawie już 1010 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen, cito, firma. Reuter. Cito firmy Reuters, firmy Reuters, na stawy kości cere. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 i sygnał dnia w Radiowej 1 jest 11 minut po godzinie 7. Ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 7. Sygnały dnia. Środa 8 dzień kwietnia, 98 dzień roku do końca roku 267 dni. Słońce wzeszło 5 minut przed godziną 6, zajdzie 22 po 19. Dzień potrwa 13 godzin i 27 minut.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 Rozmowa dnia. A w studiu sygnału dnia e, nasz gość Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, ale także były szef MSWiA i były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, panie senatorze, e, mamy sytuację, w której ogłoszony rozejm, tylko pytanie, czy, to, czy ten rozejm faktycznie, pana zdaniem wejdzie w życie, jeżeli chodzi o Iran, USA i Izrael? Czy to może będzie przerwa w walkach, a może pokój? Może to jest początek pokoju?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 wszystkich tych, którzy, no wszystkich, którzy z tego korzystają i którzy mieszkają na naszej planecie, więc tak ten konflikt przez to też jest globalny, a nie lokalny, bo wszyscy go obserwują i wiedzą, jak dużo od niego zależy. Czy to jest trwałe? No, to jest dobre pytanie. Ja, ja uważam, że yy, nieprzewidywalny jest dalszy ciąg tych yy, zachowań i działań. Dlatego, chociażby dlatego, że są a czy może nie kompletnie, ale jednak różne komunikaty. Stron, obu stron, które prowadzą ten, czy może trzech stron, które prowadzą, są stronami w tym konflikcie. Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela. No przyzna pan, jeżeli porównać te oświadczenia, które dzisiaj po godzinie drugiej, kiedy... Ogłoszone zostało, ogłoszone zostało zawieszenie broni, dwutygodniowe zawieszenie broni, to te komunikaty są, nie chcę powiedzieć zupełnie sprzeczne, ale jednak bardzo, bardzo różne. Ale to, to oznacza pana zdaniem, że szanse na to, żeby to przerodziło się w coś trwałego są w tej chwili mniejsze niż większe. No bo y, widzimy, że Trump od kilku dni wysyłał systematycznie taki komunikat. No, Stany zwyciężyły, osiągnęły w zasadzie wszystkie swoje cele, tylko ta cieśnina, no, teoretycznie cieśnina jest odblokowana. No, ale praktycznie Izrael dalej bombarduje cele w krajach Zatoki i w Izraelu. To znaczy, że ma możliwości. Iran. Nie tylko. Y, Iran oczywiście. Y, to znaczy, że ma zdolności nie tylko obronne, ale także ofensywne. To znaczy, że nic nie jest zakończone. Dwa tygodnie to jest czas, żeby przerwać działania wojenne, żeby y, no zobaczyć, rozglądnąć się i być gotowym do następnego etapu. To nie jest koniec wojny. To nie, nie, nie ma takiej sytuacji, że w naturalny sposób to zawieszenie pro, broni, tak jak pan redaktor pytał przeniesie, czy zamieni się w rozum, a po, później już w trwały pokój. Nie, to, to nie oznacza. Tam się jeszcze będzie dużo działo, ponieważ interesy amerykańskie, ale także izraelskie są ciągle niezrealizowane. Znaczy ten plan, który stał przy podjęciu tej decyzji o, o, o rozpoczęciu działań wojennych, on się nie, nie został w żaden sposób zrealizowany. A to co było celem Pana zdaniem głównym Trumpa i na raczej Netanyahu i Trumpa, bo on przekonywał e, te ostatnie informacje z New York Timesa jakby potwierdzają o, o, o kluczowym e, wpływie premiera Izraela na decyzje amerykańskie bezpośrednio na, na Trumpa. To jest ta wizyta jego rodzina w Maralago. E, kilka tygodni wcześniej przed podjęciem tej decyzji i potem już e, ta rozmowa, debata w War Roomie, gdzie zaproszony Netanyahu tłumaczył e, razem z, z szefem bosadu Barneo, tłumaczył e, Amerykanom w jaki sposób e, uderzenie e, w Iran sparaliżuje i e, sparaliżuje to państwo i, i pokaże, pozwoli przejąć polityczną i, i militarną inicjatywę Stanów Zjednoczonych i Izraelowi. To się nie stało, dlatego tak naprawdę dzisiaj będziemy szukać dalszego ciągu i analizować, co, co się zdarzy po tych dwóch tygodniach. No ale jak pan mówi, że te jakby cele nie zostały osiągnięte, to sugeruje i to, to, to powstaje pytanie, czy na dłuższą metę w ogóle te cele, które sobie wyznaczyły Stany Izrael są w zasięgu, w zasięgu ich możliwości? Na pewno nie tych dwóch krajów, bo to było widać. Gdyby były w zasięgu tych możliwości, gdyby ten scenariusz przedstawiony przez Netanyahu e, Trumpowi był realizowalny, znaczy mógł się realizować, to byśmy byli w innej dzisiaj sytuacji. Przypomnę, że chodziło o sparaliżowanie, o za kompletne zablokowanie, zniszczenie możliwości wojskowych, wojennych, militarnych e, Iranu. To, to była kwestia rozpoczęcia e, powrotu do masowych demonstracji wewnętrznych w Iranie i, i obalenia władzy ayatollahów. To też się nie zdarzyło. To było uruchomienie e, także e, Kurdów, którzy deklarowali chęć zaangażowania się e, w także w ten proces e, wojenny tutaj od strony Iraku. To też się nie zdarzyło. Mówię tylko, że ileś punktów planu, który był założony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 będą musieli przekonać Netanyahu i Izrael do zakończenia działań w południowym Libanie, a to wszystko dlatego, że 3 listopada w Stanach Zjednoczonych są połówkowe wybory tak, do Kongresu i do Senatu i wtedy one będą decydować o tym, kto będzie miał władzę w Izbie Reprezentantów i w Senacie na, drugie, na drugą część kadencji. To będzie ważne, dlatego, że wtedy demokraci będą mogli, jeżeli wygrają te wybory, będą mogli zmienić szefów i odpowiednio i Izby Reprezentantów i Senatu. A to z naszej perspektywy, na ile wynik tej wojny jest ważny? czy on jest ważny w tej chwili bardziej z punktu widzenia gospodarczego? Bo widzimy, co się dzieje z cenami ropy, jak to wpływa na ceny paliwa i siłą rzeczy w dłuższym, na dłuższą metę na całą gospodarkę. Czy on jest ważny, jeżeli chodzi o status i pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie? Na pewno jeśli chodzi o ceny paliw, one są ważne, bo wpływają na inflację, na powszechną drużyznę. To jest coś oczywistego. To, to, to wszystkim doskwiera, wszystkim rządom e, tak samo e, i wszyscy będziemy robić wszystko, żeby to, to zatrzymać, tak? żeby kontrolować cenę, bo to wpływa na e, wyniki wyborcze. No, to jest coś oczywistego. Pozycja Stanów Zjednoczonych? Zobaczymy jaka będzie sytuacja wynikająca z rozmów, które przeprowadzi Mark Rutte, sekretarz generalny NATO dzisiaj z Waszyngtonie z prezydentem Trumpem. Czy z tej rozmowy, czy z tego spotkania będą wynikać wnioski, które są jakby naturalne, czyli znalezienie nowego konsensusu i nowego... E, poziomu relacji między kluczowymi krajami NATO, a Stanami Zjednoczonymi, tak? Że będziemy mogli mówić o, o wspólnocie e, analiz działań i decyzji. To znaczy, czy to jest możliwe, żeby NATO e, no, było taką wspólnotą e, aktywności i celu, że, że liderzy największych krajów e, są podmiotowo traktowani przez prezydenta Trumpa i pewne, czy krytyczne, strategiczne rzeczy są ustalane wspólnie, a nie tylko w prywatnych, czy mniej lub bardziej prywatnych spotkaniach między Trumpem a Netanyahu. No ale to nie jest tak, że im bardziej Stany były zaangażowane w tę wojnę z Iranem i jakby okazywało się, że i kłopoty są większe w ciśnieniu Ormuz, tym, ten mechanizm na to się coraz bardziej psuł, bo no, były rosnące oczekiwania ze strony Stanów, no i których chyba Europa nie była w stanie spełnić. No właśnie dlatego o tym mówię. Jeżeli y, to spotkanie dzisiejsze y, i następne rzeczy, które będą z niego wynikać, pokażą, że jest możliwość znalezienia innych podmiotowych relacji między krajami, które tworzą dzisiaj Sojusz Północnoatlantycki, to jest nowa jakość i to będzie miało wpływ na sytuację w Zatoce. Na razie tak się nie stało, więc uważam, że to jest wielki sprawdzian dla dojrzałości polityki. A to gdzie jest miejsce Polski w tym całym procesie w takim razie? No bo jesteśmy na wschodniej flance NATO, słyszeliśmy deklarację, że nie jesteśmy w stanie pomóc odminowywać zatoki? Zawsze odpowiadam tak samo. To znaczy między Stanami Zjednoczonymi a Europą jako dobry, wiarygodny gwarant porozumienia dobrej, e, dobrych ustaleń, dobrego porozumienia transatlantyckiego. My jako, my jesteśmy krajem, który jest w pierwszej linii polityki europejskiej i musimy w tej sprawie, w tej sprawie, dlatego, że ona dotyczy polskiego, europejskiego, ale także polskiego, przede wszystkim polskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. I dzisiaj my musimy mieć także wpływ na zbudowanie tego nowego typu porozumienia między Stanami e, a Europą. To musi być jakby, nie chcę powiedzieć NATO 2.0, ale to musi być ustawienie, ustalenie tych relacji w nowy sposób, który e, wynika z, os, o, z doświadczeń e, szczególnie ostatnich tygodni. To jeszcze chciałem pana na koniec tej części antenowej zapytać o inną kwestię, o Trybunał Konstytucyjny. E, co koalicja zrobi z furką tych sędziów, których Sejm wybrał, a prezydent Nawrocki cały czas nie zaprzysiągł. Pytanie jest, co zrobi prezydent Nawrocki z tymi czteroma sędziami Trybunału Konstytucyjnego, konstytucyjnego które zostali wybrani przez Sejm. Dlaczego nie, chce, nie chciał ich yy, przyjąć ślubowania od nich? I co zrobi w przyszłym tygodniu, bo słyszę, że po 13 kwietnia ma podejmować jakieś decyzje. Nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Rozumiem, że, że, że ktoś w kancelarii prezydenta wymyślił w jakiś sposób zaszkodzić większości parlamentarnej, ale to jest... Nie rozumiem tego politycznie, bo to pokazuje przede wszystkim pokazuje taką wolę do, do rozsadzania E, kraju demokratycznego i praworządnego, e, kraju, który e, jest przewidywalny, jeśli chodzi o, o takie kwestie. I uważam, że decyzja prezydenta, jeżeli nie, zaprzy, nie, nie, zostaną, nie zostanie przyjęte ślubowanie, to wtedy e, większość parlamentarna, która wybrała e, tych sędziów, będzie musiała przyjąć e, własny scenariusz. E, powiedział Grzegorz Schetyna. Na dalszą część rozmowy zapraszamy e, do serwisu YouTube. 26 po siódmej Program pierwszy Polskiego Radia I sygnały dnia w Radiowej Jedynce 26 po 7 i kolejna rozmowa dnia Szanowni Państwo, za niecałą godzinę Naszym gościem będzie wówczas Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich Natomiast po godzinie 8.30 no to będzie Niespodzianka, wspólnie coś narysujemy Z pewnym panem mądrzejem 27 po 7. Powiadam z Nie jestem Hiromantą. Lecz Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia. Czy pan wie, skąd się bierze agresja wśród polskich kierowców? Proszę pana, mam pewną teorię na ten temat. Ona jest zgodna z tym, co przygotował ITS? Hmm, ona jest taka, że to nie wysokość kary, a jej nieuchronność hmm. działa na sprawce, a tej nieuchronności jakoś tak. Ale coś jest na rzeczy, bo mandaty nie wystarczają, zdaniem ITS-u i tym badaniom się na szanowni państwo przyjrzymy jeszcze w tej godzinie. Natomiast nasz słuchacz ma swoją teorię, choć już ktoś wcześniej ją wyśpiewał. Panie redaktorze, tą agresję czy nawet za kierownicą to już dawno temu Kazik w słowach piosenki Opisał przyczynę tej agresji, że Polacy są tak agresywni, a to, to dlatego, dlatego że, że nie, nie ma słońca. słońca. Nie opal przez siedem miesięcy w roku, a lato nie jest gorące, tylko zimno i pada. I zimno i pada na to miejsce w środku Europy. Cztery pokoje. To jest pan? taka szansa. Mhm, mh. Do tego zimno i pada to jeszcze dodałbym wieje. O, proszę pana, dzisiaj to głowę urywa. Nie, proszę pana, głowę to chciało urwać w poniedziałek nad ranem. Ach. O. Widzi pan trzeci dzień, chcę urwać łeb. Siódma trzydzieści, taka ta pogoda do aktualności Paweł Zieliński Jest przełom na Bliskim Wschodzie. Waszyngton, Teheran i Tel Awiw zgodziły się na zawieszenie broni i negocjacje dotyczące zakończenia konfliktu. Tym samym nie został zrealizowany szokujący plan Donalda Trumpa. Nie doszło do zapowiadanego przez prezydenta Donalda Trumpa bombardowania Iranu, które miało zrównać z ziemią tamtejsze elektrownie i mosty. Sceptyczny co do trwałości amerykańsko-izraelsko-irańskiego porozumienia jest Grzegorz Schetyna w Radiowej Jedynce mówił, że stanowiska tych trzech państw są różne, a w regionie nie milkną działa. Te komunikaty to są, nie chcę powiedzieć, zupełnie sprzeczne, ale jednak bardzo, bardzo różne. Iran dalej bombarduje cele w krajach Zatoki i w Izraelu. Amerykański wiceprezydent oficjalnie zadeklarował wsparcie dla premiera Węgier Viktora Orbana w kampanii wyborczej. J.D. Vance oficjalnie i otwarcie mówił o tym podczas wizyty w Budapeszcie. I help as much as I can. Wybory na Węgrzech w najbliższą niedzielę sondaże wskazują na prawdopodobną wygraną opozycyjnej tisy. ę policjanci zlikwidowali grupę, która handlowała e-papierosami bez polskich znaków akcyzy. Na razie skarb państwa na wielomilionowe straty. Policjanci zabezpieczyli łącznie 23 726 sztuk e -papierosów. Zatrzymano trzech mężczyzn to 23, 28 i 50 latek grozi im do 8 lat więzienia. Jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Europie, Wireless Festival w Londynie nie odbędzie się. Impreza została odwołana po tym, jak brytyjski rząd odmówił wjazdu do kraju jego głównej gwieździe. Kanye West naraził się promowaniem treści nawiązujących do nazizmu. Home Office uznało, że obecność amerykańskiej gwiazdy na festiwalu nie leży w interesie publicznym. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o ósmej. Pogoda. I bardzo dobrze kre kretanizm trzeba piętnować. 7.33, Redaktor Zieliński wciąż jest e, w Obecny. naszym studiu, proszę pana. Mhm. A, i zimno i pada, i zimno i pada, to tak w wielkim skrócie dziś mniej więcej tak za oknami. I jutro też. I I, jutro też, tak. I cały tydzień taki ma być. Proszę pana, jest zimno także w mieście na szyczy. Na szyczy? W Szczecinku. Po, pomorze, pomorze Zachodnie. Szczecin, Pruszcz też nie. Nie. I, to co i, to takiego. Też nie Szczecin. Dzień dobry ponownie. Ja z tej miejscowości na 3-3 zachodnio-pomorskie. Proszę Państwa, dzisiaj jest naprawdę zimno. Trzeba wyciągać rękawiczki, borączki zmarzły w drodze do pracy. Pozdrawiam. Pani Lena z Choszczna. Tak ta miejscowość się nazywa. Choszczno. W naszym studiu Błażej Prośniewski. Proszę się redaktorze, przyznać, bo pan wszedł w tutaj takie gustowne jesionce. Dlaczego to jest jesionka? Pan nie robi nic ku temu, żeby wiosna... Bo nie ma wiosenek. Nie ma wiosenek, rzeczywiście są jesionki. Ale masz czapkę zimową, bo ja się muszę przyznać, że ja wyciągnąłem czapkę zimową z powrotem. Ja w ogóle nie schowałem jej do szafy jeszcze. A I bardzo dobrze. Myślę, że wielu naszych postąpiło podobnie dziś od 6 do 7 stopni na południu i północnym wschodzie, 8-9 w centrum do 11 na krańcach zachodnich, ale te mi te podmuchy jeszcze są odczuwalne, więc ta, ta temperatura odczuwalna jest znacznie niższa od tej, którą pokazują termometry. W całym kraju i pochmurno i deszczowo na wschodzie i na południu nie wykluczone opady deszczu ze śniegiem, a w górach odrobinę śniegu, tak z 5 cm też dosypie, no i miejscami też pierwsze wiosenne burze.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 autopromocja. I powiem panu bo Bożej Prośniewski, w naszym studiu jest wczoraj swego czasu, tam, Pamiętam, rozmawialiśmy o kryptowalutach, Ty nam wyjaśniałeś i słuchaczem Radiowej Jedynki, na czym to mniej więcej to kopanie walut, kryptowalut y, polega i kiedy sprawdziłem sobie y, parę informacji na ten temat, to w związku z tym, że ciasteczka robią swoje, pojawiały mi się kilka ofert i pamiętam, że ofertę właśnie grania na tej giełdzie, jak to się nazywa? Zonda Krypto. Też? Odsłucham. A się pan? Nie, całe szczęście. Po pierwsze, ekonomia. No to te, teraz o uwagę prosimy wszystkich tych, którzy się skusili, którzy się martwią bardzo, a nawet bardzo, bardzo tym, że mogą nie odzyskać swoich pieniędzy. Tak, bo powiemy o problemach największej polskiej giełdy kryptowalut. Działa ona pod nazwą Zonda Krypto. Analiza, do której dotarły portale Mani.pl i Wirtualna Polska ujawnieniły spadek rezerw bitcoinów w giełdy o 99%. Jednocześnie użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków. A część klubów piłkarskich sponsorowanych przez Zonda Krypto od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z giełdy wypłacono ponad 76 milionów złotych. Te środki przelano na inną platformę. Władze spółki bagatelizują te doniesienia twierdząc, że... Opóźnienia wypłat to efekt problemów technicznych, a spadek rezerw bitcoinów dotyczy tylko tak zwanych gorących portfeli. Jednocześnie prezes Zonda Crypto zapewnia, że giełda posiada 4,5 tysiąca bitcoinów, co zapewnia pełne pokrycie wszystkich zobowiązań wobec swoich klientów. Tak czy inaczej, sprawa nie jest do końca jasna. Ale Boże, ale my jesteśmy chronieni jako uczestnicy... Jako osoby, które inwestują w kryptowaluty, w tym momencie nie jesteśmy mhm. chronieni, bo nie ma żadnych przepisów, które by regulowały rynek kryptoaktywów, ale do tego za chwilę może mhm. przejdziemy, bo jeszcze może kilka słów o całej tej sytuacji wokół zonda krypto, jak mówi Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Ona przypomina niedawną aferę z pewnym kantorem internetowym, który w pewnym momencie też miał problem z obsługą transakcji, a w konsekwencji została ogłoszona jego upadłość. Problem jełdy Zonda Krypto może pokrótce przypominać problemy innego fintechu, dobrze znanego polskiego fintechu, czyli cinkciarz.pl, który jakiś czas temu też popadł w poważne tarapaty. Więc no jest to na pewno niepokojący sygnał dla całej branży fintech, a w szczególności też dla sektora kryptowalut w Polsce. Ten proceder tutaj Zonda Krypto i te obawy co do wypłacalności firmy i jej przyszłości na pewno uderzają w wiarygodność po prostu sektora kryptowalut w Polsce. Tu warto przypomnieć, że Polska, no właśnie jako jeden z ostatnich krajów Unii Europejskiej nie wdrożyła regulacji dotyczących kryptoaktywów, co oznacza, że firmy działające w tej branży poruszają się trochę w szarej strefie, a osoby inwestujące w ten sposób swoje pieniądze nie są właściwie w żaden sposób chronione. To mogłoby się zmienić, gdyby nie to, gdyby prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie nie zawetował ustawy, która miała właśnie porządkować rynek kryptoaktywów. Choć też warto pewnie tu dodać, że akurat w przypadku zonda krypto to i tak na niewiele by się zdało, bo po pierwsze planowana przez rząd ustawa miała okres przejściowy do czerwca 2026 roku, no a po drugie wspomniana spółka jest zarejestrowana w Estonii i podlega tamtejszemu prawu. Tak czy inaczej, jak mówi ekonomista Marek Zuber, inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z dużym ryzykiem i każda osoba, która mówiąc kolokwialnie w to wchodzi, musi mieć tego świadomość. Kryptowaluty to nie jest nic złego samo w sobie, oczywiście można w nie inwestować. Pamiętajmy tylko o wielkim poziomie ryzyka związanym z takimi inwestycjami. Za kryptowalutami tak naprawdę nie stoi żadna wartość. W związku z tym może się tak okazać, że nagle będziemy mieli wielką podaż, wszyscy będą chcieli sprzedawać. No i cena może spaść o 95% albo więcej. Mamy też giełdy kryptowalut. Teraz tylko chodzi o to, żeby tego typu podmioty działały w sposób uczciwy. Znaczy działają uczciwie? No tego na razie nie można ocenić, bo jak wspomnieliśmy, nie ma w Polsce regulacji w tej sprawie. To też może warto po powiedzieć, że nie wiadomo też właściwie ile osób inwestuje w kryptowalutę. Niektóre źródła mówią o tym, że jest to nawet 18% dorosłych Polaków. Błażej Prośniewski zajął się tą sprawą. Dzięki Błażeju. My jeszcze w tej godzinie sprawdzimy jaki związek mają kryptowaluty z polityką, a sprawdzi Jacek Czernecki w polityce w skrócie. Natomiast teraz wracamy do tematu już anonsowanego, czyli badań Instytutu Transportu Samochodowego na temat no właśnie agresji na drogach. Z tych badań wynika, że agresywne zachowania nie są wynikiem złego wychowania. Chodzi o zachowania na drodze. Tylko pytanie właśnie co to oznacza i czy jest jakaś szansa na zmianę kultury jazdy na naszych drogach? Mhm. Taki jest, z pani obserwacji, typowy polski kierowca. Bywają spokojni, bywają mniej spokojni. Jeżeli są starsi, to pewnie spokojniejsi, bo są bardziej ostrożniejsi, że sobie krzywdę zrobią. Jeżeli są młodsi, to jednak brewura, młodość i tak dalej. Ciężko powiedzieć. Myślę, że nerwowi na pewno. Widzę sam po kierowcach, z którymi jeżdżę. Sam jestem rowerzystą, więc nieraz już na mnie trąbiono, że tak powiem. Niech ktoś się chwilę zawaha przy ruszaniu na zielonym świetle, tak? Już go tam Popędzają. To też tempo życia tak troszeczkę wymusza, nie? No już pomijam takie kwestie spięcia, nie? Gdzieś awantury, ale chyba nerwowy to jest idealne określenie. Myślę, że nie jest źle, dlatego, że teraz jak zbliżamy się do pasów, to się samochody po prostu zatrzymują, nie wjeżdżają na pieszego, że tak powiem. I ja akurat nie mam zastrzeżeń. Przeprowadzone badania pokazują, że agresja za kierownicą nie jest jednowymiarowym zjawiskiem. Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog, Instytut Transportu Samochodowego. I też nie jest często efektem jedynie złej woli. Wynika natomiast z określonych mechanizmów, które są zarówno emocjonalne, jak i motywacyjne. Ale to, co jest najistotniejsze, to można je poznawać i modyfikować. Najsilniejszym takim predyktorem agresji drogowej okazał się mechanizm motywacyjny, odpowiedzialne za dążenie do celu i za też takie szybkie reagowanie, ale też poszukiwanie, pobudzenia i poszukiwanie nagrody. U takich osób, kiedy ten system działa szczególnie intensywnie, jazda samochodem może stać się źródłem takich silnych bodźców emocjonalnych, których ta osoba chce i potrzebuje. Więc agresja drogowa wiąże się z impulsywnością, ale też orientacją na działanie i potrzebą stymulacji, a nie tylko jest efektem braku norm czy zasad. Czy to da się zmienić? Trzeba by pracować po prostu, też trochę zacząć od siebie, tak? Czyli każdy zwracać na to uwagę, żeby być o takim mniejszym, bardziej uprzejmym. To chyba też by wiele pomogło. No i też pewnie kwestia infrastruktury, tak? Bo jeżeli krótki odcinek jadę dwie godziny, bo są kotki, to siłą rzeczy będę ledwowym człowiekiem. No to jasna kwestia. Faktycznie warto wykorzystać te mechanizmy motywacyjne, pokazywać korzyści z bezpiecznej jazdy, także wzmacniać poczucie sprawczości i kompetencji kierowców. Warto też nagradzać samokontrolę, ale też uczyć tej samokontroli i też uczyć tego opanowania jako przejąc Siły, a nie jako słabości. Generalnie agresja drogowa nie jest wyłącznie problemem dyscypliny, ale problemem regulacji emocji i motywacji. A więc kampanie społeczne, które uwzględniają te mechanizmy psychologiczne, mają realną szansę przyczynić się do trwałej zmiany zachowań kierowców i poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Każdy powinien zacząć od siebie i w ten sposób zacznie się realna zmiana. Z kierowcami rozmawiał Michał Szarek. Podobno muzyka łagodzi obyczaje. Ten numer jest akurat idealny. Teraz gitara. Za chwilę będzie hi-hat. O. I pan będzie obliczał. Raz, dwa, trzy. So mm. Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 14 minut, godzina ósma. Mówiliśmy kilka minut temu o tym, że klienci tej giełdy kryptowalut Zonda krypto zostali niejako na lodzie, że skarżą się na opóźnione wypłaty. A my teraz poruszymy inny kontekst tej sprawy, kontekst polityczny. Polityka w skrócie Jacka Czarnecka. tę ustawę y, popierał. Są na to dowody z poprzednich lat. Teraz PiS grzmi że Mercosur jest zły, a prezydent napisał yy, rządowi wzór skargi do TSUE, czyli Unijnego Trybunału, bo jak mówi, trzeba zablokować tę umowę. Prezydent sam kiedyś obiecywał stworzenie większości blokującej dla Mercosur, choćby z Giorgio Meloni, premier Włoch. No ale to nie wyszło, więc teraz Karol Nawrocki trenuje spódzianem spudzia biceps, ale trenuje też mikromotorykę, pisząc rządowi wzory skarb do Trybunałów. Jedynka. Polskie Radio. Tyle Jacek Czernecki. Bardzo dziękujemy w naszym studiu Grzegorz Łasiecki. Grzegorzu tak się zastanawiam, bo myślę, że wielu tych, którzy nas słuchają na pewno dali się skusić i teraz mają problem tych uczestników giełdy Zonda Krypto. No tak, bo oni nie są chronieni, ale do kogo mieliby się ewentualnie poskarżyć? Tak sobie pierwsze, co pomyślałem, po, pomyślałem o naszym, bo tak KNF też nie, prawda? Komisja mm. Nadzoru Finansowego to najprędzej chyba. Ale... Najprędzej no, no, no i... Prędzej tylko, że to nie jest obszar no regulowany, bo miał być, mm -hmm. a skoro tak, to nie bardzo się jest na co skarżyć, więc... No, a, a do RPO? Do, do sądu. Do RPO to chyba tak też, też średnia. Można z, Zapytamy, czy się skarżą klienci, na przykład, bo pewnie mm -hmm. klienci usług finansowych docierają do Rzecznika Praw Obywatelskich, no bo to on będzie tutaj 8-15, profesor Marcin Wiącek, ale myślę, że niezbyt skutecznie, no bo to są skargi materialne, tak? Mm -hmm. One one zostaną, będą rozstrzygane w postępowaniach sądowych pewnie jakichś, jeżeli ktoś nie dostanie pieniędzy i to jest problem. Pytanie, czy w Polsce? I to pytanie padnie po godzinie 8.15. Rzust Grzegorza Osieckiego. Jedynka. Polskie Radio. Byś kochała Dobrze Polskie Radio. Program pierwszy za 5 minut, godzina ósma. Polskie Radio. Jedynka. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Droga krajowa nr 15 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Toruniem a Inowrocławiem jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Wierzchosławice. Na kilometrze 212 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i w tym zdarzeniu dwie osoby zostały poszkodowane. Ten fragment należy omijać pobliskimi trasami lokalnymi. Uwaga na drodze krajowej numer 11 w Wielkopolsce w Obornikach, gdzie na kilometrze 248 auto osobowe wjechało w słup oświetleniowy. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy. Cześć, młodszy wszystkich kierowców, którzy wjeżdżają do Warszawy od wschodu, czyli tutaj od Terespola, od Siedle ze Zbójką. Na odcinku pomiarowym od węzła Otwock. Od mniej więcej tam śląstwo zjeżdża. Korek jest aż za Wisłę i to na wszystkich pasach, także trochę się zejdzie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i cierpliwości. Dziękujemy za to ostrzeżenie, a zakorkowana jest także północna obwodnica Warszawy, a zatem ekspresowa ósemka pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim, chociaż wzmożony ruch obserwujemy także w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem, a mostem Grota Roweckiego. Nadal zakorkowana i to dosyć poważnie jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko yy, granic państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Spory ruch obserwujemy także na dwójce w Lubuskiem, na wysokości Świecka w stronę Berlina, a zakorkowana jest także autostrada A18 w okolicy Olszyny, także w tym samym kierunku. Jak zawsze czekamy na wieści od państwa.